Jest szósta, tu program Pierwsze Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Pogodowe zagrożenie dla zachodniej i południowej Polski to z powodu intensywnego deszczu. Potwierdzono, że wszystkie jednostki są w pełnej gotowości. Czarny tydzień w szpitalach powiatowych. Rozpoczyna się akcja protestacyjna. To nie powinno stanowić żadnych utrudnień w dostępie do świadczeń dla pacjentów. Ruchy rozejm na Bliskim Wschodzie. Amerykanie zaatakowali irański statek. Teheran odpowiada, że w drugiej rundzie negocjacji nie weźmie udziału. Służby w gotowości w związku z ostrzeżeniami synoptyków przed niebezpieczną aurą. Zagrożeniem są intensywne opady deszczu prognozowane w kilku województwach zachodniej i południowej Polski. W Lubuskiem, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku może w ciągu najbliższych godzin spaść do 60 litrów wody na metrze kwadratowy i tam obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Mieszkańcy tych regionów otrzymali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Nieco słabsze, ale także groźne opady spodziewane są w województwach łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, w zachodniej części zachodniopomorskim. A także na północy Opolszczyzny i Śląska. W związku z ostrzeżeniami w rządowym centrum bezpieczeństwa odbyła się odprawa dotycząca sytuacji pogodowej w kraju. Potwierdzono, że wszystkie jednostki są w pełnej gotowości. Tutaj głównie Państwowa Straż Pożarna na bieżąco monitoruje sytuację. Jeśli zajdzie taka potrzeba, natychmiast wyśle dodatkowych strażaków do regionów najbardziej zagrożonych deszczem i ulewami. Przekazała po na radzie służbę szczeniçka MSWIA Karolina Gołęcza. W związku z przewidywanymi Intensywnymi opadami deszczu w gotowości pozostają też wojska obrony terytorialnej. Ostrzeżenia przed niebezpieczną aurą będą ważne co najmniej do dzisiejszego wieczora. Rozpoczyna się czarny tydzień w szpitalach powiatowych. Akcja protestacyjna ma zwrócić uwagę głównie pacjentów na dramatyczną sytuację finansową placówek medycznych. Hasło akcji to szpitalne łóżko poczeka, choroba nie. W placówkach, które wezmą udział w akcji protestacyjnej pojawią się flagi, plakaty, a personel medyczny będzie ubrany na czarno. Rosnące ceny energii, leków, wynagrodzeń, cięcia w wycenie badań mogą w efekcie prowadzić do upadku szpitali. Mówi prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemar Malinowski. Chcemy jeszcze raz dać sygnał, szczególnie pacjentom, że za chwilę tych szpitali może naszych powiatowych nie być. Organizatorzy zapewniają, że pacjenci będą przyjmowani bez zakłóceń. Informację tę potwierdza wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. To nie powinno stanowić żadnych utrudnień w dostępie do świadczeń dla pacjentów. Protest potrwa do piątku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To były już siódme przedterminowe wybory w Bułgarii w ciągu ostatnich pięciu lat. I pytanie, czy tym razem parlament i rząd przetrwają pełną kadencję. Częściowe wyniki, które zliczają ośrodki badania opinii publicznej pokazują, że na uzyskanie większości szansę ma zwycięska koalicja postępowa Bułgaria, byłego prezydenta Rumena Radeva. Spodziewaliśmy się, że będziemy pierwsi. Oczekiwania są wysokie, nadzieje są wysokie. To również oznacza wielką odpowiedzialność. Otwarte pozostaje pytanie, z kim prorosyjski i eurosceptyczny polityk chciałby i mógłby utworzyć koalicję zdolną do rządzenia. Frekwencja nie była w Bułgarii wysoka, według wstępnych szacunków nie przekroczyła 50%. Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie tylko w sferze deklaracji. Amerykański okręt wojenny otworzył ogień do irańskiego statku towarowego na Morzu Arabskim. Według Waszyngtonu jednostka złamała blokadę irańskich portów ustanowioną przez Stany Zjednoczone. Napięcie między obu krajami nie słabnie, a o szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że marynarka wojenna przedziurawiła maszynownię statku, a następnie Marines przejęli jednostkę. Trump podał, że statek podlegał amerykańskim sankcjom z uwagi na historię nielegalnej działalności. Irańska półoficjalna agencja Mer potwierdziła, że Amerykanie otworzyli ogień do irańskiego statku handlowego, lecz twierdziła jednocześnie, że jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zmusiły siły USA do odwrotu. Do incydentu doszło na południe od cieśniny Ormuz. W związku z atakiem Iran nie weźmie udziału. W drugiej rundzie rozmów pokojowych z delegacją amerykańską zaplanowaną na dziś w Islamabadzie informuje o tym rządowa irańska agencja IRNA. Na zmianę stanowiska władz w Teheranie liczy premier Pakistanu i zapowiedział, że będzie przekonywał Iran, by wrócił do negocjacji z Amerykanami. To są aktualności jedynki. Akcja Telewizji Polskiej i Polskiego Radia Polska na tak tym razem zatrzymała się w Płocku. Była promocja miasta i emocje sportowe, a największe zainteresowanie wzbudził mecz piłkarski, w którym reprezentacja artystów spotkała się z dziennikarzami TVP. Nie chodziło o wynik ani puchar, ale o szczytny cel. Coś nieprawdopodobnego, co to, było, co to były za emocje. Dzisiaj drużyna artystów polskich pokonała drużynę TVP. Wszystkie pieniądze zebrane podczas meczu charytatywnego reprezentacji artystów polskich kontra reprezentacja telewizji polskiej pójdzie na rzecz zakupu nowego samochodu do transportu krwi dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. I na ten cel udało się zebrać 200 tysięcy złotych, a to nie koniec, bo do policzenia są jeszcze wpłaty z biletów i SMS-ów. były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Rafał Bała, dzień dobry. Zapraszam na Wiadomości Sportowe. Arka Gdynia uległa u siebie Jagiellonii Białystok 0-3 w spotkaniu 29. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W innych niedzielnych meczach Raków-Częstochowa pokonał Krakowie 4-1, do a Termalika Nieciecza przegrała z Wisłą Płock 1-3. do Trener gospodarzy Marcin Brosz żałował niewykorzystanych szans. Bardzo nam zależało, żeby od samego początku narzucić e, sposób gry i stwarzać sobie sytuację. I tak było. I mieliśmy ku temu szansę. Ta pierwsza połowa już nie tak się ułożyła, Jakbyśmy chcieli w drugiej, próbowaliśmy poprzez zmiany zmienić trochę oblicze meczu, ale myślę, że to tylko te ostatnie minuty spowodowały, że Kamil strzelił bramkę honorową, ale to było za mało jak na dzisiejsze spotkanie. Zespół z niecieczy pozostał na ostatnim miejscu w tabeli z małymi szansami na utrzymanie. Piłkarze Bayernu Monachium zapewnili sobie Mistrzostwo Niemiec. Zwycięstwo 4-2 nad B Stuttgart w 30. kolejce zagwarantowało im 15-punktową przewagę nad drugą. Rosją Dortmund 4 kolejki przed końcem rywalizacji. To 35. wygrana bajerną w rozgrywkach niemieckiej ekstraklasy. Piłkarze ręczni Orlenowisły-Pock zdobyli w kaliszu Puchar Polski. W meczu finałowym pokonali w Wybrzeża Gdańsk 31 do 25. Drugie miejsce Katarzyny Niewiadomej w kolarskim klasyku Amsterdam Gold Race na holenderskich szosach. Najlepsza po solowej akcji była hiszpanka Paula Blazi. Niewiadoma straciła blisko pół minuty, ale na finiszu pokonała wybitną Holenderkę Demi Wollering. Z dużym uznaniem o jeździe polki mówi trener Wacław Skarol. Sama końcówka i walka Kasi z demi Wolering myślę, że była niesamowicie emocjonująca. Ja myślę, że to jest absolutnie bardzo ważne drugie miejsce Kasi Niewiadomej. To jest myślę, że bardzo dobra prognoza przed kolejnymi wyścigami. Myślę, że ma dla naszej zawodniczki niesamowite psychologiczne znaczenie. Amsterdam Gold Race wśród mężczyzn wygrał Belk Remko Paul.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 Poranek najchłodniejszy na północnym wschodzie do 2 stopni, a najcieplej w centrum do 10. Nie ma przymrozków. Tylko na północy i północnym wschodzie dziś małe zachmurzenia, poza tym duże lub całkowite. A w pasie od ziemi lubuskiej i dolnego Śląska przez ziemię łódzką, świętokrzyskie, po małopolskiej Podkarpacie deszcz. Na przedgórzu sudeckim możliwe burze, a na szczytach Sudetów i Tatr śnieg. Temperatura w ciągu dnia na ogół od 8 do 13 stopni.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 Smog nam nie zagraża, jakość powietrza w całym kraju jest teraz dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi aktualnie prawie 1 trzecia prądu w sieci. IMGW ostrzega nie tylko przed solidnym deszczem na zachodzie i na południowym zachodzie, ale też przed porwistym wiatrem w zachodniopomorskiem. Jedynka Polskie Radio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 I'm Polski Radio. Program pierwszy jest 16 minut po godzinie 6. Sygnały dnia. Poniedziałek, 20 dzień kwietnia, 110 dzień roku. Do końca roku 255 dni. Słońce wzeszło o 5.28, zajdzie o 19.43. Dzień potrwa zatem 14 godzin i 15 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 32 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 33. Minuty. Imieniny obchodzą Agnieszka, Amalia, Amelia, Antonin, Berenika, Cezariusz, Cezary, Jagna, Marcelin, Marcelina, Marcjan, Nawoi, Sara, Sekundyn, Severian, Sulpicjusz, Szymon, Szymona, Teodor, Teotym, Ursycyn, Wiktor, Zenon i Zotyk. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Na sygnały zaczniemy od niepokojących komunikatów pogodowych, jakie otrzymali mieszkańcy kilku województw. Wielkopolskiego, Dolnośląskiego i Lubuskiego. W związku z opadami wydano także ostrzeżenia przed gwałtownym przyborem wody w rzekach. Dotyczą one aż dziewięciu województw. Służby zebrały się w tej sprawie już wczoraj, jak zapewniają, monitorują sytuację, a państwo, nasi słuchacze, przynajmniej część potwierdza otrzymanie alertów RCB. Pada deszcz. Dzisiaj ma do być godziny 16 e, padać. Dostaliśmy alerty. Co do wczorajszych alertów, no aż tak strasznie nie było, nie biało za bardzo. Ale co ludało, to ludało. Co dawka, wody spadła, z nieba. No już za chwilę sprawdzimy, jak wygląda sytuacja o poranku na zachodzie Polski. W sygnałach poszukamy także pracy. We wojsku. Zarówno od uczniów, jak i osób, które przychodzą. Zainteresowanie jest bardzo duże, różnorodne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Panowie tylko tak oglądają, czy do wojska się wybierają? Y jeszcze nie wiemy, gdzie się wybieramy, natomiast tak naprawdę z każdego pojazdu na każdy kolejny jest coraz ciekawiej. Zatem już za chwilę sprawdzimy, czym no, w tej godzinie, tak czy inaczej, za sprawdzimy czym wojsko kusi Polaków, zatem może Wartowka Masza. i kto może się podpisać pod tymi słowami, że Wojo to jest szkoła życia. 22 139 2202 ten numer w każdej sprawie, także w sprawie tego co za oknem, co za szybą, w sprawie tego co na scenie politycznej nasi goście. O 7.15 Arkadiusz Mularczyk z PiSu, a o 8.15 Ryszard Petru, klub parlamentarny centrum. Pytać będzie Karol Surówka. Ja nazywam się Daniel Wydrych, koniam się i zapraszam na sygnały, jak zawsze do dziewiątej. Kaloryfer parzy dziś zaczęli grzać. Tu i ówdzie pewnie grzejniki się włączyły, bo ten poranek chłodniejszy niż te ostatnie. Gdy świat w kawałki na twych oczach rozpadł się, gdy nie ma już ucieczki nawet w tym wysiem, gdy każdy dzień wyszczerza z zęby jak zły pies. Jest jedna rzecz, którą w tym szaleństwie warto mieć. Luz, blues, w niebie sam mydź uły. Luz, bluz, skóra nie do skóry. Luz, bluz, nasz ostatni, ale. Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia 21 po szóstej. Polskie Radio. Jedynka. No i my w sygnałach, jak zawsze, trzymam rękę na pulsie bieżących wydarzeń. Ten poniedziałek może być pełen niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Jak Państwo wiedzą z naszych aktualności, intensywne opady deszczu prognozowane są. Zaznaczmy, że to są prognozy. Prognozowane są w kilku województwach zachodniej i południowej Polski. Wiemy, że w Lubuskiem, że w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku może w ciągu najbliższych godzin spaść do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Tak brzmią te ostrzeżenia stopnia drugiego sytuacji śledzi. Nasz reporter Kuba Taber. witaj Kubo. Tak jak pozostali mieszkańcy, otrzymałeś alert rządowego Centrum Bezpieczeństwa, to już było wczoraj. Tak, wczoraj o godzinie 12 dostałem alert, prognozowane intensywne opady deszczu i burze, możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek, słuchaj poleceń służb. Natomiast wczoraj nie wyglądało to tak źle lokalnie miały wystąpić burze, miejscami miały być też duże sumy opadów. No z modeli pogodowych, które śledziłem, rzeczywiście wyglądało to groźnie, bo w okolicach południa nad Czechami utworzyły się strefy opadowe, no i ten nisz zmierzał w kierunku Polski, ale z opadami i z burzami w nie Górze, to mogę tak powiedzieć z doświadczenia, jest tak, że jeśli one idą od naszych południowych sąsiadów, od Czech, to rozbijają się od Okarkonosze, no i do naszego regionu przychodzą bardzo osłabione, no i tak rzeczywiście teraz się stało. W samej Jeleniej Górze padało dosłownie chwilkę. Natomiast największe sumy opadów zanotowano w powiecie lubańskim i lwóweckim. Tam to było tylko około 10-13 mm. Na krańcach południowo-zachodnich naszego województwa w powiecie zgorzeleckim opadom towarzyszyły lokalne wyładowania atmosferyczne i tam te opady były nieco większe. Największy front z opadami przeszedł jednak z Czech w stronę Niemiec i tam najwięcej opadów było w okolicach Berlina. Teraz, dosłownie przed chwilą, 10 minut temu dostałem ostrzeżenie, ale to już nie alert RCB, ale ostrzeżenie z IMGW o dzisiejszych mhm. opadach w samej Jeleniej Górze, jak i w całym w województwie dolnośląskim. Ale no ten komunikat, po... Skojal, czy ten komunikat jest jakiś niepokojący, tak jak chociażby te wczorajsze, czy raczej uspokajający mieszkańców? Raczej, raczej uspokajający, tak mi się wydaje, bo wczorajszy mówił o 60 mm opadów, no teraz mamy tutaj od 20 do 30, więc myślę, że, że nie będzie tak źle. No i patrząc po tych radarach pogodowych, w tej chwili ta strefa opadów rozciąga się aż od Hamburga przez Berlin, Poznań i Kraków, więc będzie zmierzała tutaj na południe, no i czekają nas najbliższe godziny z opadami deszczu, no ale to chyba dobrze, bo patrząc trochę na sytuację hydrologiczną w naszym regionie, no jest ona niepokojąca, bo no, nie tyle co rzeki wyschły, natomiast bardzo jest, bardzo, bardzo mało wody w rzekach, jest też bardzo sucho w lasach, no a mamy przecież początek okresu wegetacyjnego, jeśli chodzi o rośliny, więc no, miejmy nadzieję, że te opady pomogą trochę tej wiośnie. Tak, to prawda, ten deszcz jest niezwykle potrzebny. Byleby tylko nie było tych podtopień i niebezpiecznych y, zjawisk. Kuba Tower, to co? Intensywny dzień przed tobą, rozumiem? Ależ oczywiście, że tak. Trzymamy rękę na pulsie. Dzięki wielkiej i do usłyszenia. 25 po 6. Zablokowany, co wydarzy się dziś? Kto to wie, czy coś zaskoczy nas? Widzę Twoją twarz, świat od razu lepszy jest. Dobra, chwilę trwaj Mamy siebie, a ja. Czas. I zawali się mój świat Ty magicznie zjawisz się, ja wiem Znowu radę sobie dam Widzę Twoją twarz Świat od razu leczy jest Dobra chwila trwaj Witamy w Nowej Stówce, w Jedynce, wszystkiego najlepszego. Wierny słuchacz pędza bójką z Międzyrzecza w kierunku na wschód. Pięknie pada, ale to bardzo dobrze, bo ziemia jest tak wysuszona w lubuskim że ten deszcz jest jak wybawienie. Miłego dnia dla wszystkich. Dzięki wielkie. Mówiliśmy dosłownie przed chwilą o sytuacji hydrologicznej. Ten też będziemy śledzić i monitorować, podobnie jak sytuację pogodową. To jest polski Radio, program pierwszy i od dnia 28 minut po godzinie 6. Błażej Prośniewski i Piotr Balarzy w naszym studiu. Raz jeszcze szanowni panowie, wszystkiego dobrego. Kolejnych 100 lat. Niechże nam się darzy. Co my będziemy robić za 100 lat? Jak będziemy obchodzić kolejny jubileusz? Taki... Hmm. Mam nadzieję, że dożyjemy. Chociaż szanse na to są nikłe. Oby nie w tej sytuacji, bo ja sobie jakoś tak nie wyobrażam. Je, bo wiedzą panowie, jeszcze niedawno sobie wyobrażałem na przykład Polaków na, naszy, na, na Mundialu. Co z tego wyszło? Nie? Ja ale miałem z... przynajmniej okazję złożyć życzenia z okazji pierwszej godziny drugiego stulecia <laughs> Polskiego Radio o północy. A, to czyli pan w pracy był. Tak. Mhm. Ale z drugiej strony może to i dobrze, że Polacy nie jadą A, na Mundial. Dlaczego? Bo zapowiada się bardzo drogi mundial, a mm -hmm. właściwie rekordowo drogi No to mundial. pewnie, rzeczywiście. Dobrze, że nie awansowali. No. no bo kogo byłoby stać, aby wydać na przykład 150 dolarów na to, aby no jechać z centrum miasta. Prezesa jakiejś firmy na pewno. Do, na stadion. E, pewnie tak. Pytanie, mm -hmm. czy prezes chciałby jechać pociągiem, czy nie weźmie sobie jakieś limuzyny. Ale fakt jest taki, że w Stanach Zjednoczonych ostatnio jest bardzo głośno o cenach, które są przygotowywane na ten mundial, który niebawem się zacznie. I to nie chodzi tylko o ceny biletów na same mecze. One też są drogie, ale chodzi o wszystkie inne ceny dookoła, oprócz tego, że rekordowo drogie są ceny noclegów no tak. i przelotów, bo pamiętajmy, że mundial będzie nie tylko w USA, ale także w Kanadzie i w Meksyku. Meksyku. Ale też teraz dużo kontrowersji wzbudzają ceny biletów komunikacji publicznej, które e, są potrzebne, aby dostać się z mhm. centrum miasta e, na stadion, bo też tutaj dodajmy, że specyfika stadionów w Stanach Zjednoczonych jest taka, że one w przeciwieństwie do Europy są raczej lokowane na przedmieściach, bądź już nawet w takiej sporej odległości od miasta. W przypadku Bostonu to jest chociażby 45 km. No i okazuje się, że kolejką z Nowego Jorku na stadion w New Jersey trzeba zapłacić 150 dolarów. To jest Nie 540 mi? zł. Tańszą alternatywą mają być autobusy, ale one i tak są drogie, bo to jest około 80 dolarów za bilet, czyli około 290 zł. Nie taniej jest, jeśli chodzi o miejsca parkingowe przed stadionami. Tutaj ceny zaczynają się od 250 dolarów, czyli to jest 900 zł. Co ciekawe, ceny za parking są często wyższe niż ceny biletów na sam mecz. Zawsze się znajdzie, jak znam taki John, który będzie zapraszał na własne podwórko i tam... Cena parkowania tam kilkanaście dolarów, a nie kilka. A potem będzie trzeba przejść kilka bądź kilkanaście kilometrów na stadion. A to po raz pierwszy, szanowni panowie, możemy oficjalnie podziękować naszym piłkarzom, że jednak stało Dziękujemy, chwilę. że oszczędziliście nasze portfele. 6.30. <grych> aktualności Piotr Balasz. Czarny tydzień w szpitalach powiatowych. W placówkach, które wezmą udział w rozpoczynającej się akcji protestacyjnej, pojawią się flagi, plakaty, komunikaty i czarne stroje personelu medycznego. Pacjenci będą zaopiekowani. A akcja potrwa do piątku. W sądach w całej Polsce zaczynają się tak zwane prawybory do Krajowej Rady Sądownictwa. Zgromadzenia ogólne w tajnym głosowaniu zaopiniują kandydatów na 15 sędziowskich miejsc w KRS. Nie można głosować ani zdalnie, ani przez pełnomocnika. Trzeba się zgłosić osobom. Na, na Zgromadzenie. A lista wszystkich 60 kandydatów jest dostępna na stronie Sejmu. Bułgaria po siódmych przedterminowych wyborach w ciągu ostatnich pięciu lat sondaże wskazują, że większość w parlamencie może mieć koalicja postępowa Bułgaria, byłego prezydenta Rumena Radewa, polityka eurosceptycznego i prorosyjskiego. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wezwał Unię Europejską do zerwania umowy stowarzyszeniowej z Izraelem. Jutro ma być formalny wniosek w tej sprawie, kto narusza prawo międzynarodowe tym samym europejskie zasady? Nie może być naszym partnerem, przekonuje Sanchez. Sytuacja jest krytyczna, mówią norwescy strażacy, którzy walczą z olbrzymim pożarem wrzosowisk na wyspie Hitra koło Trondheim. Akcje prowadzą z lądu, z morza i powietrza. Walkę z ogniem utrudnia porwisty wiatr i skalisty teren. Nie ma informacji o poszkodowanych. Pełne wydanie aktualności punktualnie o siódmej. Pogoda. 22 139, 22 02, numer do Państwa dyspozycji, jak zawsze o tej porze i 24 godziny na ham. Panie Kamilu, gdzie Pan jest teraz? Jestem na Słowacji, okolice Trnawy, 7 stopni robi się błękitne niebo, rozjaśnia się, także zapowiada się fajny, może nawet ciepły dzień. I ciekawostka, rzepak tutaj już się rzuci na polach, także zdecydowanie jest cieplej tutaj jak w Polsce. Pozdrawiam Kamil z Dużego w drodze do Budapesztu. W drodze do Budapesztu, a my teraz, bo Błażej przed chwilą wspominał o mistrzostwach za oceanem, dzwoni pani Wanda z Kanady. Dzień dobry Państwu. Kłania się Wanda Winnipeg, Kanada, środkowa Kanada, Manitowa. U nas minus 2. Przygruntowe przybroski. No nie ciekawie jak o tej porze roku, no ale trudno, musimy się z tym liczyć. Ok, na razie pozdrawiam. Output Okej, okay, na razie dobrej nocy, Pani Wando. U nas nie ma przemrozków. Poranek najchłodniejszy na północnym wschodzie. Tam temperatura powyżej 0,2 stopnie. Najcieplej w centrum 10, tylko na północy i na północnym wschodzie. Dziś małe zachmurzenie i tam nawet i słońce może się pokazać poza tym duże lub całkowite. No i w pasie od Ziemi Lubuskiej, Dolnego Śląska przez Ziemię Łódzką, Świętokrzyskie po Małopolskę i Podkarpacie deszcz. Miejscami ten deszcz może być, te opady mogą być intensywne. Temperatura w ciągu. Dnia od 8 do 13 stopni, czyli zdecydowanie chłodniej, bo na przykład w sobotę były takie miejsca, gdzie w słońcu było nawet 25 stopni, ale w słońcu, żeby była jasność. To jest polski radioprogram pierwszy, to są sygnały dnia za 26 minut godzina 7. Sprawdźmy zatem co wydarzyło się. 20 kwietnia, kalendarz jedynki. Potrzeba niedziałania w żadnej zatwierdzonej dyscyplinie skierowała mnie ku tkactwu, ponieważ ono było dziedziną szalenie rzemieślniczą. W tym sensie, że obowiązywały reguły warsztatu, pewne czystości wykonania. Wybrałam to widząc w tym jakby puste pole, które jeszcze nie podlega wszystkim klasyfikacjom sztuki. W 2017 roku zmarła Magdalena Abakanowicz rzeźbiarka, twórczyni, tkaniny artystycznej. Gdy staniemy w samej głębi dołu, widzę lud w strasznym pławiony kanale. W 1957 roku odbyła się premiera filmu Kanał Andrzeja Wajdy. Co Ty mówisz, Michał? Ach, to nie ja dziecko, to Dante. Tworzyli ją Polacy ze wszystkich stron świata. Ponad 20 tysięcy Polaków ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki i Kanady. Polacy z Francji, z Holandii, kilkadziesiąt tysięcy ochotników z Włoch, byłych żołnierzy armii austro-węgierskiej, którzy znaleźli się we włoskiej niewoli, kilkudziesięciu, a niektórzy mówią nawet 300 ochotników z Brazylii, więc ta armia to prawdziwy fenomen. W 1919 roku na dworcu kolejowym w Ostrowie Wielkopolskim powitano pierwszy pociąg z żołnierzami armii Halera. W 1895 roku urodził się Jerzy Petersburski, kompozytor, autor takich przebojów jak To ostatnia niedziela czy Tango Milonga. Zmarł w 1979 roku zwany blond bestią, bo miał taką blond fryzurę, był bardzo przystojnym mężczyzną, którego kochały kobiety i on te potrafił doceniać. Był także ukochany, uwielbiany przez lud śląski. Chodził z wielką laską, którą odgrażał się, że będzie bił swoich wrogów i z ukochanym psem, wilczurem, który był wytresowany jego zdaniem tak, że wyczuwał Niemczyznę na kilkadziesiąt metrów. W 1873 roku urodził się Wojciech Korfanty, działacz narodowy na Górnym Śląsku. Organizator Trzeciego Powstania Śląskiego, polity poseł na Sejm i senator RP, wicepremier. Zmarł w 1939 roku. Wzięła się od leczenia wina. Szukano lekarstwa i z czym zwrócono się do Pastera, by nie kwaśniało, podobnie zresztą było z piwem. Rok 1862. Louis Pasteur i Claude Bernard przeprowadzają pierwszy udany test pasteryzacji. Polski Radio, program pierwszy, za 23 minuty godzina 7. Pani Beata, z gór, z tych, tam, na dole. Pochmurno, pada deszcz, 6 stopni, poniedziałek, poniedziałek. Zaczynamy od początku tydzień. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego na cały tydzień. No jedyneczko wszystkiego najlepszego z okazji Odrabiam. Dzięki raz jeszcze za te życzenia. One się będą siłą rzeczy powtarzać, bo przecież i w piątek pani, Państwo składali i w zasadzie przez cały ten tydzień, kiedy rozpoczęliśmy przed, właśnie, przed tygodniem w poniedziałek naszą urodzinową trasę, bo przed tygodniem byliśmy na dworcu centralnym w Warszawie. Pani Beata Spotkala, to teraz Pani Ola. To są inne góry. Dzień dobry. Z tej strony Ola Wieszczady. Dzisiaj 6 stopni. Lekko mokro, opady w nocy. Miejmy nadzieję, że dopada w potokach wody niewiele, w lasach sucho. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim wspaniałego poniedziałku. Dzięki wielkie. Jest 338. Już za chwilę sprawdzimy, czym wojsko kusi Polaków. Karol mnie zaskoczył, za wcześnie wstać, na rower skoczyć Nigdy roweru nie miałem dosyć i Sleep, nic mi nie dał wcale Siadłem w kącie i popłakałem Program pierwszy i sygnały dnia za 19 minut, godzina siódma. Ktoś mówił o suszy hydrologicznej. Kaszuby proszą o wodę. Bardzo sucho. Kłaniam. Kaszuby proszą o wodę. Dziś o tym m.in. w sygnałach dnia. A w piątek, jeśli Państwo pamiętają, mówiliśmy o takich miejscach idealnych w Polsce. Miejscach idealnych na krótki weekendowy wypad. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Danielu, zapraszamy do Płocka. Mamy tutaj bardzo fajne, czyste powietrze pozdrawiam. No i Maciek Jastrzębski skorzystał z zaproszenia. Program pierwszy Polskiego Radia. Maciek Jastrzębski wśród, był wśród tysiąca osób, które odwiedziły weekend wojskowe targi służby i pracy. Targi zorganizowano w każdym województwie, na przykład na Mazowszu wybrano Płock, właśnie wspomniane. Był nowoczesny sprzęt, fachowcy, którzy służą radą, były też punkty rekrutacji. Dla zainteresowanych zdobywaniem wykształcenia na uczelniach wojskowych przygotowano specjalne stanowiska, na których wojskowi opowiadali o specyfice służby w poszczególnych rodzajach siły zbrojnych. No i Maciek biegał z mikrofonem między czołgami i wozami bojowymi. Można tu zobaczyć czołgi Abrams, K2 Black Panther. Rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, kapitan Michał Gełej. Również czołg Leopard, jak również kołowy transporter opancerzony Rosomak, bojowy wóz piechoty Borsuk. Ponadto różnorakie drony oraz sprzęt indywidualny żołnierzy Wojska Polskiego. Fajny. Chciałbyś zostać żołnierzem? Tak. Na okrętach, na czołgach, na samolotach? Na samolotach. Ciebie widzę też interesuje trochę wojsko. Tak. Syna, pan już do wojska szykuje? Tak. Będzie debiutanckim żołnierzem, oby nie na wojnę, nie? Panowie też jeszcze chcą się do wojska wybrać? Nie, nie, nie, dziękuję. Już nie chcę. Nie, nie, nie, za stary jestem. Jakie zainteresowanie jest targami? Bardzo duże zainteresowanie. Są tacy, którzy chcieliby się już zapisać do służby? Tak, przyjmujemy wnioski tak naprawdę zarówno od uczniów, jak i osób, które przychodzą. Zainteresowanie jest bardzo duże, różnorodne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Panie Kapitanie, możemy już mówić o jakichś konkretnych liczbach przez te dwa dni, jeśli chodzi o ludzi, którzy zapisali się do służby wojskowej? Przede wszystkim Wojskowe Targi Służby i Pracy to inicjatywa prospołeczna, proobronna, skierowana dla osób, które chcą w przyszłości zasilić szeregi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej jako żołnierze. I tutaj świadczy o tym frekwencja na przedsięwzięciu, a także do połowy kwietnia w bieżącym roku aż 20 tysięcy osób złożyło wnioski o powołanie do samej dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Czyli statystyki świadczą o tym, że jest zainteresowanie służbą wojskową. Dzisiaj by się Pan chciał zapisać do wojska, patrząc na to, co się dzieje na takich targach? Bardzo bym się chciał zapisać, bo wojsko stwarza za ogromne szanse rozwojowe. Wiceminister obrony Stanisław Ziątek. Ale z drugiej strony zachęcić młodych ludzi do wstępowania do wojska, a wszystko to w tym systemie budowania odporności, umiejętności działania w sytuacji zagrożenia i ratowania siebie swoich najbliższych, jeżeli jakiekolwiek zagrożenie, nie tylko to zewnętrzne, ale na przykład związane z klęskami żywiołowymi może nadejść. Umiejętność przeżycia w trudnych warunkach, reagowanie na sygnały alarmowe, udzielania pierwszej pomocy, to wszystko wojsko w tej chwili oferuje i w ten sposób, prowadząc szkolenia w odporności, budujemy swoje własne zdolności do przezwyciężania trudnych chwil wie tylko tak oglądają, czy do wojska się wybierają? Y jeszcze nie wiemy, gdzie się wybieramy, natomiast tak naprawdę z każdego pojazdu na każdy kolejny jest coraz ciekawiej, także myślę, że trochę tutaj spędzimy czasu na oglądaniu tego wszystkiego. Jest trochę tak jak na filmach, z tym naszym sprzętem? Myślę, że nawet lepiej i bardzo mi się podoba. Co nowy samochód to większy kaliber i coraz większe doznania, jeśli chodzi o nasze militaria, więc naprawdę jestem zadowolony. Głupio mi pytać, czy pójdzie Pan do wojska, bo Pan już w tym wojsku jest, ale jak z kimkolwiek rozmawiam, to wszyscy mówią, że się nie spodziewali, się, że polska armia dysponuje aż tak nowoczesnym sprzętem. Na pewno jest lepiej niż było wcześniej. Trudno się nie zgodzić. Ja jestem dosyć krótko w wojsku, ale uważam, że wszystko idzie ku dobremu. W tych wozach czuje się pan w miarę bezpiecznie, jeśli byłaby akcja. Dokładnie. No i sami państwo słyszeli, jeśli są wśród naszych słuchaczy zainteresowani wstąpieniem do wojska, można składać wnioski w dowolnie wybranym wojskowym centrum rekrutacji, ale można też zrobić to w, w internecie, na takim portalu Zostań Żołnierzem. Za bardzo nawet nie wiem jak Od czego zacząć, gdzie skończyć Co jeszcze zostało z nas A w słowach znów był tylko wiatr Całe zastępy obietnic a z jaką prawdą mierzysz się sam i nie wiesz już, i nie wiesz jas, zgubiony twórca, przepaszczony czas i cały smak w trafił ślad no powiedz you on time. Bonjour, monsieur. A bonjour. Monsieur bonjour również. Tak, bonjour również. Dzień przyjaźni polsko-francuskiej. 20 kwietnia. Ulala. Mhm, no, rzeczywiście ulala. No I, I z tej okazji też gość, że tak. ulala. Tylko nie w Warszawie, tylko w Gdańsku. W, w Gdańsku. Mhm. Będziemy gościli dzisiaj prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. Sporo jest symbolicznych elementów tej wizyty, wizyta na cmentarzu wojskowym. Ten dzień przyjaźni właśnie, ale sporo ma być też rozmów na temat bezpieczeństwa. Francja zaproponowała w ostatnich miesiącach, ostatnich latach, że swój parasol nuklearny może roztoczyć również nad Polską. I redaktor Surówka, szanowni państwo, postanowił przejrzeć francuską pracę. Warto i... się trochę przygotować. Trochę odświeżyć, odkurzyć te bonżury wszystkie, żeby się odpowiednio zachować Ale pana zainteresowały zupełnie inne strony nie To te jest prawda, strony. to znaczy zacząłem oczywiście czytać te najważniejsze artykuły Dotyczące wspólnego bezpieczeństwa i obronności mm -hmm. Ale przykuł mój wzrok też inny artykuł z dalszych stron Chodzi o to, że dochodzi do bardzo nietypowej serii kradzieży we Francji Między innymi w departamencie Loara zaczęły znikać, uwaga, tylne kanapy z samochodów Tylne. Tylne. Mhm. To znaczy właściciele samochodów wracali do swoich aut, otwierali drzwi i okazywało się, że usiąść można tylko z przodu. Auta stały się dwumiejscowe, jak takie modne coupe. Z tyłu po prostu powietrze, tylko kanapy znikały. Zostawiały radioodbiorniki, zostawała nawet, nawet część bagaży. A są jakieś podejrzenia? Dlaczego akurat? Tak. Mhm. Chodzi o to, że nieuczciwi ludzie w tamtym departamencie, równocześnie zajmują się przerabianiem aut homologowanych jako dwuosobowe na pięcioosobowe. I teraz policjanci z departamentu Loary mają pewien apel do wszystkich tamtejszych kierowców, dlatego, że jeżdżą auta pięcioosobowe, które teoretycznie są dwuosobowe oraz z auta dwuosobowe, które teoretycznie są pięcioosobowe. Mhm. Więc nie można wierzyć swojemu wzrokowi, gdy się widzi samochód. Nic z tego nie rozumiem, ale rzeczywiście warto pamiętać. A, proszę pana, Polityka zna takich różnych ludzi, którzy kierowali partią z tylnego siedzenia. To też właśnie mhm. wiąże się. Mhm. Przesiadanie się na przykład też będzie mhm. ważnym wątkiem naszych dzisiejszych rozmów. A o 7.15? Będzie naszym gościem Arkadiusz Mularczyk Sprawa i Sprawiedliwości. I zapytamy, czy Mateusz Morawiecki dalej jedzie w tym samym aucie, co prezes Jarosław Kaczyński. Jeden. Polskie Radio. To jest polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia za 6 minut, godzina siódma. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.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 Zapraszam, Patryk Bedliński. Jedna osoba zginęła, dwie kolejne mają obrażenia. To bilans wypadku na A2 w Łódzkiem. Między węzłami Emilia i Wartkowice zderzyły się dwie ciężarówki. Trasa do Poznania jest zablokowana. Aby ominąć utrudnienia, trzeba zjechać z A2 węzłem Emilia, a potem drogą 91 dojechać do Łęczycy. Następnie do Wartkowic kierujemy się wojewódzką 703 i tam ponownie włączamy się na A2. Zwalnia ruch na A4 w Małopolskim. Chodzi o trasę z Brzeska do Krakowa. Tłoczno zrobiło się już w okolicach Targowiska i Podłęża. Wyraźny zator na A4, także między Krakowem a Katowicami. Tutaj ruch zwalnia w okolicach Tęczynka w stronę Katowic. Na S8 problemy pojawiły się w Warszawie. Między Głębocką a Marywilską na 18 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i zablokowany jest przez to pas tak zwanej jezdni zbiorczo rozprowadzającej w kierunku Poznania. Mamy zwężenie, więc niestety o tej porze mogą tworzyć się korki. Na dojeździe do Poznania mamy spowolnienie w ciągu S11 na trasie, która prowadzi od strony Kurnika. Poza tym zwalnia ruch na trasie przez Oborniki, czyli na tej drodze, którą do Poznania kierujemy się od Piły. Sporo spowolnień w województwie śląskim, to jest m.in. A4, którą jedziemy w kierunku Wrocławia, ale to także chociażby trasa z Tychów do Katowic, czyli krajowa 86. Zwolnimy też jadąc między Tychami a Bieruniem, 44. Tutaj spowolnienie zwłaszcza w kierunku Tychów, a w obie strony spowolnienia możliwe są między Katowicami a Mikołowem. To krajowa 81. Między Katowicami a Mysłowicami zwalnia ruch na trasie 79, zwłaszcza w kierunku Katowic. A na wiadomości od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11.